Budowa stabilnego i szczęśliwego życia chrześcijańskiego zależy od założenia konkretnego biblijnego fundamentu. Krok po kroku Derek Prince prowadzi się przez ten proces w dziesięcioczęściowej serii zatytułowanej Zakładanie Fundamentu. Zakładanie Fundamentu, część dziewiąta. Powstanie z martwych. Kontynuujemy dzisiaj nasze studium Sześć doktryn fundamentalnych wiary chrześcijańskiej Które są wymienione w liście do hebrajczyków Rozdział 6, werset 1 i 2 Już powiedzieliśmy o czterech pierwszych doktrynach I myślę, że dobry test będzie dla nas Abyśmy wraz ze mną powtórzyli je we właściwym porządku Po pierwsze pokuta od martwych uczynków Po drugie wiara w Boga Po trzecie doktryna o msztach. Po czwarte nakładanie rąk. W porządku? Pozostają nam dwie, które są w właściwym porządku. Powstanie z martwych i są Więc w tej sesji będziemy mówić o powstaniu z martwych. Jest to wielki temat, aby rozprawić się z nim w jedną godzinę, to będzie wiele łaski wymagało i pomocy od Ducha Świętego. Po pierwsze musimy wiedzieć, że słowo zmartwychwstanie oznacza postać jeszcze raz. Każdy dobry członek młodzieży z misją wie, jakie jest słowo oznaczające zmartwychwstanie. Greckie słowo anastasis, nie mówcie anastasis, brzmi anastasis i to oznacza powstać, podnieść się okay. so więc jest to powstanie jeszcze raz ze śmierci I, i teraz muszę to podkreślić to ciało jest wzbudzane z martwych jest wiele zamieszania it's pomiędzy ludźmi co to znaczy zmartwychwstanie jeżeli otworzycie pierwszą te rozdział 5, werset 23 znajdziecie total opis totalnej ludzkiej osoby to jest bardzo znaczący Paul werset, Paweł says, mówi niech Pan pokoju sam Zupełni Was poświęci, lub całkowicie, pełni i niech cały Wasz duch, dusza i ciało będą zachowane nagany. na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc cała osoba składa się z trzech elementów, ducha, duszy i ciała. I wierzę, że jest to częściowo znaczenie tego stwierdzenia, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Tu jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Stworzył trójjednego człowieka, ducha, duszę i ciało. Teraz duch i dusza nie są materialne. Są niematerialne, w pewnym sensie, ale to słowo zmieniło swoje znaczenie. Nie oznacza, że jest on nieważne, one po prostu nie są fizycznymi substancjami i to jest wszystko. A ciało jest fizyczną częścią człowieka. Kiedy osoba umiera, ciało jest pogrzebane, duch i dusza idą do innego miejsca. I ja... Przeciwstawiłem ducha duszy, ponieważ bardzo trudno jest dokładnie określić, jaka jest funkcja ducha i duszy. Tylko Boże Słowo jest w stanie rozróżnić pomiędzy nimi. O tym właśnie Boże Słowo mówi. I nie chcę mówić rzeczy, które muszą być potem poprawione. Chcę to mówić w czystości. Po pierwsze, musimy bardzo jasno widzieć, co się dzieje z, dusz, z duszą i duchem ludzkim po śmierci. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, sam Jezus daje nam opis dwóch ludzi, którzy umarli i co się z nimi potem stało. Nie jest to przypowieść. Łukasz 16, rozdział. Pamiętacie teraz historię bogacza? I Łazarza. Łazarz to był biedny żebrak, który siedział u jego bram. W końcu obaj umarli. I to jest zapis, co się stało po ich śmierci. Od wersetu 22, 16 rozdziału Łukasza. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go oni Abrahama. Umarł też bobracz i został pogrzebany. A w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje bogacz. I ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł, Ojcze Abraham, nie zmiłuj się nade mną. I poświł Łazarza, umoczył koniec palca swego w wodzie. I ochodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham rzekł, Synu. Pomnij, że dobro swoje otrzymałeś ze swego życia, podobnie jak Łazarz Teraz on tutaj doznaje pociechy, a Ty męki cierpisz. A poza tym, pomiędzy nami a Wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do Was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I ja to podsumowałem pokrótce. Pięć cech tego opisu, które są tu wymienione. Po pierwsze, jest stałość trwania osobowości. Łazarz wciąż jest osobą, bogacz jest wciąż osobą. Nie zmienili, nie stracili swojej tożsamości. Po drugie, jest rozpoznawanie osób. Bogacz rozpoznał i Łazarza, i Abrahama. I oni rozpoznali Jego. Po trzecie jest wspomnienie życia na ziemi. Oboje pamiętali, co stało się na ziemi. Abraham wspomniał bogaczowi o tym, jak żył, kiedy był na ziemi. Po czwarte, jest świadomość stanu, w którym się teraz znajdują. Bogacz był świadomy, że jest tręczony. Łazarz był pocieszony I po piąte, było pełne rozdzielenie pomiędzy sprawiedliwym i niesprawiedliwym. W żaden sposób nikt nie może przejść z jednej strony na drugą. Miejsce w Hadesie, zarezerwowane dla sprawiedliwych, jest tu nazwane łonem Abrahama. Przed śmiercią i Jezusa, wszystkie dusze, które odeszły, wstępowały do Hadesu. Hades jest to greckie słowo, sheol – hebrajskie słowo. Hades oznacza niewidzialny świat. Ja". To jest miejsce, gdzie odchodziły dusze. Ale zarówno sprawiedliwi i niesprawiedliwi, zanim tam weszli, było między nimi zupełne rozdzielenie. Bezbożni do jednego obszaru, sprawiedliwi do innego obszaru nazywanego łonem Abrahama. Teraz zobaczymy, co się stało przy śmierci Jezusa. I mogę mm. zrobić to stwierdzenie, ale wyznam Wam, że jest parę rzeczy, których nie mogę Wam wytłumaczyć. I ja szczęśliwy And jestem, zostawiam się to niewytłumaczone. Problemy powoduje to, że chcę próbujemy wytłumaczyć rzeczy, których nie rozumiemy. Uczyłem nauczycieli we wschodniej Afryce i mówiłem moim nauczycielom, jeżeli dzieci zadają wam pytanie, a wy nie umiecie odpowiedzieć, nie blefujcie, nie próbujcie odpowiedzieć. Powiedz, nie znam odpowiedzi, ale spróbuję się dowiedzieć. To jest o wiele bezpieczniejsze na dłuższą metę, więc nie będę blefował. Są niektóre rzeczy tutaj, których w pełni nie potrafię wytłumaczyć, ale czynię te stwierdzenia, które są oparte bezpośrednio na piśmie i zostawmy to Duchowi Świętemu, aby nam tyle wyjaśnił, ile On chce. W porządku. Przy śmierci Jezusa, On oddał swego ducha Ojca. Łukasz 23 na chwilę. Łukasz rozdział 23, wersy 46. A Jezus zawołał wielkim głosem i ja wierzę, że gdy zawołał, powiedział believe, wykonało się. Wiemy, że to był ten ostatni, I ostatni krzyk. I potem powiedział zwrócił Father, się do Ojca Ojcze, Father, w ręce Twoje hand, polecam mego ducha. I powiedziawszy to skonał, wyziono od, so od ducha. Więc ta ostatnia, ostatnia rzecz, rzecz, oddał swojego ducha w ręce Ojca. Teraz wiemy, z wielu różnych dowodów, że Jego dusza wstąpiła do Szeolu lub Hadesu. Podam Wam tylko dwa wersety. Dzieje apostolskie, drugi rozdział i werset 31. Piotr cytuje tutaj psalm 16, który mówi, że nie zostawisz mojej duszy w Szeolu. I mówi tak. Dawid mówił to prorocko o Jezusie. On mówił o zmartwychwstaniu Mesjasza Chrystusa, że Jego dusza nie zostanie w Hadesie, ani Jego ciało nie zobaczy zniszczenia, rozkładu. Dwie rzeczy. Jego dusza wstąpiła do Hadesu, nie została tam. Ciało zostało ułożone w grobie, ale nie przeszło zniszczenia lub rozkładu. Spójrzmy też na pierwszy z piotra, trzeci rozdział. Werset 18-19. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywrócić do Boga. wprawdzie poniósł śmierć, lecz duch został przywrócony w życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu proklamował. Duchy w więzieniu to są duchy w Szeolu. Tych, ode, tych bezbożnych, którzy odeszli. Jezus im nie głosił Ewangelii. Niektóre tłumaczenia tego nie, nie zauważają. On im głosił, nie wiadomo co głosił. On, ja wierzę, że głosił, od tej chwili to mój miejsce jest pod moją kontrolą, nie pod kontrolą szatana, ale ja też wierzę, że jego dusza wstąpiła do Sheolu i on tam uczynił proklamację. W międzyczasie Jego ciało z, zostało złożone do grobu. Jan 19 rozdział, zobaczmy to na chwilę. Ewangelia Jan 19 rozdział, werset 40 do 42. Then they took the body of Jesus from the cross Wzięli to ciało Jezusa i zawinęli je w prześcierano z jak ludzie mają zwyczaj chować umarłych. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, a po ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania położyli Jezusa. Więc był grób. Jezus będąc doskonałym człowiekiem miał trzy elementy człowieczeństwa, ducha, duszy i ciało. Duch poszedł do Ojca, dusza zstąpiła do Szeolu i wierzę, że to się musiało zdarzyć, ponieważ to była, śmierć jest karą za nasze grzechy. I też musiało znieść wygnanie od Boga do Szeolu, a Jego ciało zostało złożone w grobie. I teraz zmartwychwstanie w sposób, w jaki Biblia nie opisuje, przy zmartwychwstaniu duch, dusza i ciało zostały złączone. To jest sens zmartwychwstania. To jest podniesienie ciała z i połączenie ducha, duszy z ciałem, które one potrzebne zajmowały. Teraz po zmartwychwstaniu Jezusa no, ważne jest zauważyć, że jest zmiana w sprawiedliwych bieżących, kiedy oni umierają. Przed śmiercią wstaniem Jezusa oni szli do Szeolu Nałona Abrahama. Po śmierci i zwarzysaniu Jezusa idą bezpośrednio do obecności Bożej. Dwa przykłady. Po pierwsze Szczepan, dzieje Apostolskie, siódmy rozdział, werset 59. Pamiętacie, Szczepan był pierwszym męczennikiem, został ukamieniowany i gdy umierał, powiedział, werset 59. Kamieniowaliście Pana, który się modlił tymi słowami. Panie Jezu, przyjmij mego ducha. Więc Jego duch, i ja wierzę, że ten duch, każdy prawdziwie wierzący po śmierci widzi obecność Jezusa i idzie bezpośrednio do obecności pańskiej. I podobnie Paweł mówi w do Filipian, pierwszy rozdział. Nie wiedział, czy chce zostać w ciele, czy być z Panem. Wahał się. List do Filipian, 1 rozdział, werset 23-24. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem. To jest daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Innymi słowy on mówi, ja wolę iść, iść i być z Panem. Ale wiem, że wy potrzebujecie mojej służby tu na ziemi. Ale zauważcie, Paweł dla Niego umrzeć to było odejść i być z Chrystusem. Musicie zrozumieć, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dotyka całego świata. Powoduje kosmiczne zmiany. Zmienia przeznaczenie sprawiedliwych bieżących. Od tej chwili nie muszą schodzić do Szeolu. Wstępują bezpośrednio do obecności Bożej. Widzicie, kiedy Jezus wszedł do Szeolu, Głosił Ewangelię w sprawiedliwym wierzącym, powiedział, wszyscy czekaliście przez wieki, a teraz przyszedł ten czas, zapłaciłem cenę, jesteście wolni. I wielu ludzi wierzy, że kiedy On stopił, wziął ze sobą że ludzie wierzących Starego Testamentu. To jest coś, co nie będziemy wchodzić w szczegółach. Nie wierzę, że, nie wierzę, że można to udowodnić, ale musimy zrozumieć ogromny wpływ śmierci i zmarcia w stanie Jezusa. Dotknęło całe wszechświat. Teraz... Następna rzecz, Now którą then, musimy zobaczyć, to śmierć i jest Jezusa jest gwarancją naszego zmartwychwstania, jeżeli jesteśmy wierzącymi na nowo narodzonymi, again, oddanymi Jezusowi Chrystusowi. Lista Kolosan, pierwszy rozdział, werset 17, piękny werset. Tak, widzialny, so jasny dla mnie. To wypisuje tu siedem charakterystycznych rzeczy o Panu Jezusie Chrystusie. I dwa ostatnie są tylko rezultatem Jego odkupięczego dzieła. Pierwsze pięć to są wieczne charakterystyki, nie będziemy się si si wgłębiać, ale teraz werset osiemnasty. On, Jezus, jest głową ciała Kościoła, On jest początkiem pierworodnym z umarłych, a we wszystkim był pierwszy. Znaczy stanie Jezusa jest przyrównane do porodu. I jest tu mówione, że On urodził się z martwych. Także nazywa Go głową ciała, a ciało jest Kościół. I to jest połączona grupa wszystkich prawdziwych wierzących. Jeżeli rozważacie analogię ludzkiego narodzenia, jest tu piękna lekcja, że w naturalnym ludzkim porodzie, jaka część dziecka pierwsza się pojawia? Głowa, właśnie. A gdy głowa się pojawia, co wiecie? że ciało pójdzie za nią. Teraz, kiedy Jezus pierworodny z umarłych, pojawił się z grobu, będąc głową, On był pierwszą częścią ciała i gwarancja jest, że reszta ciała pójdzie za Nim. Jego zmartwychwstanie gwarantuje nasze zmartwychwstanie. A także Jego zmartwychwstane ciało jest wzorcem dla nas. Odwróćcie na liście do Filipian, rozdział 3 i spójrzmy na dwa ostatnie wersety. Filipian, trzeci rozdział, werset 20-21. Nasza ojczyzna jest w niebie. Zapytam się was, czy macie niebiańskie obywatelstwo? Ja mam dwa obywatelstwa. Jestem obywatelem Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także obywatelem nieba. I mam paszport dla każdego z tych obywatelstw. W porządku. Ale nasze obywatelstwo jest w niebie. Stąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Ufam, że to jest prawda o każdym z nas, że my gorliwie czekamy na Zbawiciela, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Więc kiedy Jezus przychodzi i Kościół jest zmartwychwzbudzony, On zmieni nasze ciała podobieństwu jego ciała. I dokładnie jest napisane w języku greckim, to jest ciało naszego upokorzenia. Zostanie zmienione w chwalebne ciało jego ciała. Dlaczego jest to ciało upokorzenia? Nasze obecne ciało ciągle przypomina nam, że jesteśmy upadłymi istotami, rozumiecie? Musicie o tym pamiętać. Bez to na to, jak jesteś zdrowy, masz ograniczenia. Jeżeli ćwiczysz i jesteś zmęczony, to możesz być bardzo elegancki, możesz być kobietą, mieć piękne perfumy, ale zaczniesz się pocić, taka jest prawda. Albo możesz piękny gościłek zjeść i naprawdę cieszyć się nim, ale za chwilę będziesz musiał iść do to toalety. Te i inne rzeczy są ciągłym przypomnieniem, że mamy ciało upokorzenia, gdybyśmy nie upadli, to by nie była prawda. Więc nasze ciało ciągle nam mówi, jesteś upadłym stworzeniem, to jest ciało pokorzenie, ale gdy Jezus przyjdzie, on zmieni nasze ciała w podobieństwo swego ciała zmartwychwzbudzonego, trwalebnego. I to musicie zobaczyć y, w Biblii, tego nie ma na tablicy. 1 Jana 3 rozdział, werset 2, Pierwszy Jana 3, 2. sobie to zapisać, to nie jest, nie jest na tablicy. Umiłowani teraz boże my jesteśmy, jeszcze się nie objawiło, będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, gdy go zobaczymy, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go taki, jakim jest. Widzenie Jego zmieni go, zmieni nas na Jego podobieństwo. I teraz jest stwierdzenie, na które musimy zwrócić uwagę. Każdy, kto ta nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, jak On jest Czysty. Jeżeli naprawdę mamy nadzieję zobaczyć przyjście Pańskie, będziemy się oczyszczać. Jeżeli się nie oczyszczamy, możemy mówić, że mamy nadzieję na przyjście Pana, ale to nie jest prawda. To jest dowód oczekiwania przyjścia Pana. Każdy, kto ma nadzieję w nim, oczyszcza się, jak On jest czysty. Teraz zmartwychwstała ciała Jezusa, nie było poddane ograniczeniom przestrzeni i czasu. Mógł pojawić się lub zniknąć, jak chciał. pójść do nieba, wrócić na ziemię. Mógł być w jednym miejscu w jednym momencie i dalej w innym miejscu za chwileczkę. I nasze ciała będą takie jak tamto. Przypuszczalnie trochę więcej możemy na ten temat później powiedzieć w 1 15 rozdział, to jest rozdział, który mówi o zmartwychwstaniu. Paweł zadaje pytanie, jakie będzie nasze zmartwychwstałe ciało? Pierwszy jest Koryntian, 15 rozdział, od wersetu 35. Ale powie ktoś, jak bywają zbudzeni umarli, w jakim ciele przychodzą? Więc to pytanie jest tutaj odpowiedź w Jakie to będzie ciało? Niemąd, to co się nie ożywa, jeżeli nie mądrze. Paul uses the analogii of a seed falling into the wrong way. Potem tworzy owoc i wzrasta. To co widziałeś, to co się jest, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać. A lecz gołym ziarnem, może przenicznym, może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Więc nasze ciało po śmierci jest włożone do ziemi, jak nasienie. A natura nasienia odnosi się do natury tego, co z niego wyrośnie. Gdy zasadzisz pomarańcze, nie oczekujesz, że z tego wyrośnie jabłoń, ale... Co się pojawia z tego nasienia, owocu, jest bardzo znacząco różne od tego, co zostało zasadzone. Widzicie, więc są dwie rzeczy. Jest kontynuacja, ale jest także przemiana. Jest to w pewnym sensie to samo ciało, ale w innym sensie jest to ciało zupełnie przemienione. Jezus bardzo ostrożnie przekonywał swoich uczniów, że gdy w... zobaczą go po zmartwychwstaniu, zobaczą ciało, które zostało ukrzyżowane. Łukasz 24, werset 39. Łukasz 24, werset 39. This is when he first appeared to Kiedy pierwszy the raz pojawił się apostołom w grupie im: czemu jesteście zatworzeni i czemu wątpliwości Behold budzą się w waszym sercach? się na ręce i nogi moje, że to ja jestem. Why did he show them his po co pokazał im ręce i nogi? Jaki to był dowód? The marks of znaki ukrzyżowania. Więc powiedział, to jest to samo ciało, które widzieliście wiszące i na krzyżu. Wciąż ma te znaki. I potem powiedział, dotknijcie mnie i patrzcie. Bardzo był zainteresowany tym, aby sobie zdali sprawę, że był realny i miał realne ciało i powiedział, Bóg nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam więc ciało znaczy stało jest naprawdę ciałem, jest inne niż to, które zostało pogrzebane ale jest kontynuacja i jesteś przemiana. czy to jest jasne? W porządku. w takim razie kontynuujmy, A mam wiele materiałów przed sobą. Co więcej, 1 Korytian 15 rozdział, mówiąc o naturze naszego stałego ciała, Paweł dalej kontynuuje, zaznaczając pięć konkretnych przemian, które będą miały miejsce. Chcę powiedzieć, że dla mnie to jest chwalebny temat. Nie mogę go studiować bez podniecenia, ponieważ dla mnie jest on realny. Ja wierzę w to. I believe it's going ja wierzę, że to się stanie. It's happen stanie to się nie. That's the marvelous to jest cudowna rzecz. 1 right. Koryntian 15, werset 42 i 43, Za chwilę jeszcze wrócimy do 1 Koryntian First 15 na początek. 42, 42 do 44 wersetu, pierwszy list do Koryntian 15 rozdział. Tak też jest z malszą staniem. Co się sieje, jako skażone ciało, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, naturalne, bywa wzbudzone ciało duchowe. I potem, trochę dalej, Werset 53 i dalsze. Ale te to co skażone musi przeoblec się w to, co nie skażone, A to co śmiertelne musi przeoblec się w śmiertelność. Teraz jeżeli te wszystkie fragmenty razem wyłączysz, możesz powiedzieć, ja tego nie rozumiem. Będziesz miał pięć przemian, które za chwilę przyjrzymy się im. Na dole pierwsza zmiana zepsute, poddane zepsucie staje się niepoddanym zepsuciem. To znaczy, jest poddane rozkładowi. W względu na to, jak jesteś jest zdrowy, możesz nie, nie być chory, ale Twoje ciało wciąż się niszczy. Cały czas, ale po zmartwychwstaniu nie będzie rozkładu Twojego no ciała. Po drugie, to co jest śmiertelne musi przeobiec się w nieśmiertelność. You, Dziękuję we'll Wiecie, to znaczy śmiertelne, to znaczy poddane śmierci. Każdy z nas teraz ma śmiertelne ciało. Jeżeli Pan nie przyjdzie jeszcze, każdy z nas W ciągu następnych 40, 70 lat, prawdopodobnie, jeden z nas jeżeli nie zostanie. To jest pewny fakt. Ale gdy zostaniemy będziemy mieli nieśmiertelne ciało. Więcej już nigdy nie, nie po trzecie, to ciało so, jest ciałem body is a body of this honor. Jest to ciało, a body które jest sądem na nas, za nasz bunt God. God. I jest wiele problemów. Ilu Was się z tym? Ilu być wolnym od ciałem? W porządku. Right, Ale to ciało, które zajmie place, miejsce tego obecnego jest to ciało chwały, jaśniejące pełne splendoru. Paweł używa analogii gwiazd i, i mówi, jednak gwiazda różni się od drugiej. Jednak gwiazda będzie we'll Wszyscy będziemy jaśniejsi, ale jedni jaśnij od Daniel mówi, ci, którzy wielu to e, sprawiedliwości prowadzą, będą jaśnięcia gwiazdy na wieki wieków. Nasza chwała będzie wyrażeniem naszej wie wierności w tym życiu. Dalej, Obecny ciało jest słabe. Ja mówiłem swoim afrykańskim studentom, by, którzy byli silnymi, młodymi ludźmi. Powiedziałem, możesz biegać, możesz ćwiczyć i robić różne rzeczy, ale twój, ale mały musik, mały insekt może ugorsić cię i za 24 godziny będziesz, będziesz wyglądał jak trzęsąca się galareta. To jest właśnie malaria. Więc obecnie jest to ciało słabości, a będzie potem ciało mocy. I dalej, następne, one, ciało naturalne, musimy zrozumieć to trochę. To little, Są to rzeczy można spekulować, spekulować ale jest słowo w języku greckim, na które język angielski nie ma właściwego tłumaczenia i myślę, że żaden europejski język nie ma. Słowo greckie brzmi duszewny, greckie słowo Greckie słowo oznaczające duszę brzmi psuche, z którego mamy różne słowa psychologia, psychiatria itd. Tak Wszystkie wskazują, że te dyscypliny nauki pracują nad ludzką duszą, nie duchem, jest bardzo ważne, aby pamiętać. Teraz nasze obecne ciało jest ciałem psuchikos, duszewnym ciałem. W lisie Jakuba jest napisane, ta mądrość nie jest z góry, ale jest ziemska, duszewna, demoniczna. Więc jest wstępujący łańcuch. Ziemska, duszewna, nieduchowa, demoniczna. Co to znaczy? Jest to duszewne ciało. Co wam kilka możliwości. Nie nauczam tego jako doktryny. Czecia Majjeszowa 17,11 to jest kluczowy werset. Życie ciała jest w jego krwi. Jest to tłumaczone jako życie, ale słowo hebrajskie nefesh jest to słowo oznaczające duszę. Izajasz 53 jest napisane, wylał swoją duszę na śmierć na krzyżu. Gdy wylał swoją duszę na śmierć, co wylał? Swoją krew, dokładnie. Kiedy wylał każdą kroplę swojej krwi, oddał swoją duszę jako zastępstwo za grzeszników, ludzi. Więc jeżeli... Ciało nie ma być duszewne, możesz wyciągnąć wniosek, że nie będzie miało krwi. Jezus wylał swoją krew, gdy, gdy zmartwychwstał, zabrał swoją krew do miejsca świętego jako zadośćuczynienie za nasze grzechy. I ja nie mówię, że to jest prawda, musicie to sami rozważyć. W Łukaszu 24, werset 40, nie pamiętam dokładnie, gdzie widzieliśmy przed chwilą, jest napisane Duch nie ma ciała ani kości, nie mówi o krwi, czy rozumiecie? Inny aspekt duszewnego i duchowego ciała to może być to W moim obecnym ciele każda decyzja i każda akcja, którą dokonuję jest inicjowana przez moją duszę Moja dusza dokonuje decyzji, czy rozumiecie? Dlatego Duch Dawida powiedział do swojej duszy, uwielbiej Pana, dusza moja. Uwielbij Pana, dusza moja. Duch był gotowy, aby uwielbiać, ale dusza musiała współpracować z Nim. Teraz ja myślę, to jest moja osobista opinia, że po zmartwychwstaniu moje ciało nie będzie myślało o kooperacji duszy. Kiedy duch podejmie decyzję, już tam będę. Cokolwiek duch postanowi, ciało natychmiast to zrobi, bez żadnych ograniczeń. To jest trochę spekulacja, nie spędzimy na, tym, na to dużo czasu, ale zauważcie pięć konkretnych zmian: z poddanego zepsuciu do niezniszczalnego, do śmiertelnego do nieśmiertelnego, z niełaski do chwały, sławości słabości do mocy i z duszewnego do duchowego. Jest jest powiedziane w tym samym rozdziale, pierwszy człowiek, pierwszy Adam został uczyniony żywą duszą, drugi albo ostatni Adam, Jezus został uczyniony dającym życie duchem. Czy widzicie różnicę? Dusza jest zależna, duch daje życie. Bóg Jego ducha do Adama i Adam stał się żywą duszą. Ja muszę ostrożnie, aby nie, nie angażować się tak bardzo. Te słowa są dla mnie tak ciekawe, że mogę bardzo głęboko wejść right. w język hebrajski lub grecki, ale nie zrobię tego. Teraz bardzo ważny temat, potwierdzenie zmartwychwstania Jezusa. Rozumiecie? Cała nasza wiara jest zbudowana na zmartwychwstaniu Jezusa. Paweł mówi pierwszy z ok. 15, jeżeli Jezus nie powstał z martwych, nasza wiara nie ma sensu i wciąż jesteśmy w naszych grzechach. Wszystko opiera się na fakcie, że Jezus był z martwych stałych, więc jest bardzo ważne, aby ten fakt był w pełni potwierdzony. Był profesor historii na moim starym Uniwersytecie Cambridge w poprzednim pokoleniu. To, była da, to były dawne czasy. Powiedział tak w Stanie Jezusa jest jednym z najlepszych, najlepiej udowodnionych faktów ludzkiej historii. Nie mówił jako chrześcijanin, mówił jako profesjonalny historyk. Spójrzmy na dwa rodzaje potwierdzeń, które oferuje nam Biblia. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, powróćmy tam. Od wersetu trzeciego, bo ja przekazałem wam najpierw to, co sam otrzymałem. I to pamiętajcie, to są te trzy centralne fakty Ewangelii. Studiowaliśmy to, Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, został pogrzebany i dnia trzeciego zmartwychwstania według Pism. Jakie jest główne potwierdzenie w zmartwychwstaniu Jezusa? Starotestamentowe Pisma. I dalej, po drugie, drugorzędnie, Paweł wypisuje całą liczbę ludzkich świadków, ludzi, którzy widzieli Go po staniu. Dokładnie analizując to, było 12 objawień Jezusa po zmartwychwstaniu. Jedno z nich miało miejsce wobec 500 osób w jednym momencie. Teraz przy żydowskim w tamtych czasach, i tak dzi dzisiaj też jest, świadectwo dwóch odpowiedzialnych mężów wystarczyło w sądzie. Więc Bóg nie był skąpy. Dał świadectwo ponad 500 osób, które widziały Jezusa po zmartwychwstaniu. Ale przyjrzyjmy się na chwilę świadectwu Starego Testamentu. Gdy Paweł powiedział Pismo, rozumiecie? Nowy Testament jeszcze w ogóle nie był napisany, więc to Stary Testament, Starotestamentowe Pismo, o nie tu chodzi. To jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że pierwsze, co musimy zrobić, to spojrzeć na chwilę na pierwszy list Piotra. Zrozumiecie, jestem pewny, gdy przez to przejdziemy, że temat zmartwychwstania dotyka tylu obszarów pisma, że trudno jest to skondensować, ale pierwszy z Piotra, pierwszy rozdział, werset dziesiąty do dwunastego, podaje się nam zasadnicze fakty starotestamentowego prorostwa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 oni dwie rzeczy zapowiedzieli. Cierpienia Chrystusa i chwała, którą, która po nich nastąpi. I dalej mówi, im zostało objawione, że nie sobie samym, lecz nam usługiwali w tym, co teraz zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. Więc to poselstwo, prorostwo nie było dla nich, ale dla nas. I ich poselstwo przyszło, ponieważ przez Ducha Świętego, Duch Chrystusowy, Duch Mesjasza nich. I to wyjaśnia coś, co inaczej nigdy nie zrozumiesz. Wielu proroków: Izajasz, Dawid i inni. Mówili rzeczy o sobie, które nigdy im się nie stały. Na przykład Izajasz powiedział, nastawiłem moje plecy tym, którzy mnie bili, a moje policzki tym, którzy mi wyrywali brodę. To się Izajaszowi nigdy nie stało. Dawid mówi, rozdzielili między siebie moją szatę i rzucali losy o moją suknię, przebili ręce i nogi moje. Psalm 22, to się nigdy Dawidowi nie stało. Nic dziwnego, że byli zastanowieni, zdziwieni. Jaka jest odpowiedź? Duch Mesjasza w nich świadczył nie o tym, co im się stało, ale o tym, co stanie się Mesjaszowi. Więc jest wiele, wiele z Starego Testamentu podanych w pierwszej osobie przez takich ludzi jak Izajasz, Dawid i inni, które nie zostały w ich życiu wypełnione, ale które były zapowiedzią tego, co miał Mesjasz przeżyć. Czy to jest jasne? to tą zasłonę zamieszania zedrzeć z waszego życia, jeżeli to zrozumiecie. Teraz podam wam no, tylko dwa we'll przykłady w Księdze Psalmów. Psalm 16, który jest cytowany, myślę, że trzy razy w Księdze Dziejech Jeden, Jedna z wielkich świadectw Zmarcia Stanie Jezusa. Psalm Psalm 16. Um, Słowa, które normalnie są używane tych, o tych psalmach, to jest mesjańskie. Innymi słowy, one nie zostały wypełnione tych, którzy je napisali, ale w Mesjaszu, który przyszedł. Utrzymuj w swojej pamięci to, że słowo Chrystus to jest słowo Mesjasz. W hebrajskim jest Mesjasz, w, w greckim Chrystus. Jakkolwiek wierzysz, Jezus jest Mesjaszem. Teraz czytajmy dalej. Werset siódmy, psalmu szesnastego. I ciekawa rzecz jest taka, że zaczyna się to od doświadczenia proroka, ale przechodzi powyżej i jego doświadczenia w końcu. Będę błogosławić Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy pouczę nim serce moje. To mogło być prawdą o Dawidzie i o Jezusie. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy jest to prawicy mojej, nie zachwieje się. I Teraz mamy wewnętrzny obraz tego, dlaczego Jezus poszedł na krzyż. Mam Boga Ojca zawsze przed sobą, ponieważ Pan jest mojej prawicy i nie zachwieję się. Widzicie, jeżeli czytacie, opisy ukrzyżowania są bardzo, wręcz zaskakująco krótkie. Jest napisane po prostu, ukrzyżowali Go. Trzy słowa. Pomyślcie o wszystkim, co w tych trzech słowach się zawierało. I co było potem? Co Jezus doświadczył? Nowy testament nam nie mówi. Czytajcie księgę psalmów. A znajdziecie mnóstwo tego, co stało się Jezusowi, zapisane w psalmach Dawida. Dawid naprawdę podaje nam wewnętrzną historię cierpień Jezusa. Zastanawiające, że Bóg zapisał je tysiąc lat przed tym, zanim się stały. W porządku, dziewiąty. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Innymi słowy, moje ciało pozostanie nam w grobie, ale zostanie zbudzony. Bo nie zostawisz duszy mojej w szeolu. Jego dusza poszła do szeolu, ale tam nie została. Nie dopuścisz, by Twój Pobożny oglądał grób. W grobie Jego ciało nie doświadczyło rozkładu, widzicie? Żadna z tych rzeczy nie była prawdą o Dawidzie. Został pogrzebany. Jego ciało zobaczyło rozkład, wszedł do szeolu i został tam. Ale to wszystko jest prawdą o Jezusie, widzicie? Bardzo jasne, przepowiednie. Teraz jest to proroctwo o zmartwychwstaniu, wstaniu, ponieważ ostatni werset mówi, dasz mi poznać drogę życia po śmierci, Obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Więc tu jest mowa o zmartwychwstaniu Jezusa i Jego wstąpieniu na prawicę Ojca w niebie. W porządku. Spójrzmy na inny psalm, który jest rzadziej cytowany, ale jest też bardzo znaczący. Psalm 71. Zobaczmy wersety 20 i 21. Wielkie i liczne utrapienia włożyłeś tam na mnie, ale znowu mnie ożywisz, ożywisz mnie, przywrócisz mnie do życia i z głębiń ziemi wyprowadzisz mnie. To jest Szeolu. Rozmnożysz moją wielkość i pocieszysz mnie z każdej strony. Każde z tych stwierdzeń zostało spełnione w Jezusie. Pan wielkie cierpienie na Niego włożył, ale też ożywił Go, przywrócił Mu życie, z ziemi wyprowadził Go i zwiększył Jego wielkość. Stał się głównym rządcą świata i wszędzie go pocieszył, w całym jego życiu. Czy widzicie to? Więc Stary Testament zapowiedział zmartwychwstanie zmartwychwstaniu Jezusa 1700 lat, zanim to się stało. I w zmartwychwstaniu Jezusa dokładnie każde prorostwo spełniło się. I to jest większy autorytet niż ludzcy świadkowie, ponieważ żaden ludzki intelekt nie może tego osiągnąć. To musi być ponadnaturalne, widzicie? Czy kiedyś zastanawialiście się od, nad e, znaczeniem proroctwa? Nie, nie doceniajcie go. To jest unikalne. To czyni życielstwo zupełnie innym od wszystkich innych religii. Żadna inna religia, nie ma proroctw, które e, były, były powiedziane kilkaset lat przed spełnieniem i dokładnie spełniłyby się właśnie kilkaset lat po wypowiedzeniu ich. Teraz Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdział, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Jaki werset w Starym Testamencie mówi, że został, zostanie wzbudzony trzeciego dnia? Pokażę Wam, jak ja wierzę. Księga Ozeasza, rozdział 6. Pierwsze trzy wersety. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On też nas uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas. Co jest bardzo ciekawe. Nie mówi, że Jego wzbudzi, ale nas wzbudzi. To jest inna cecha wybijnego proroku, Nie tylko prorokuje o wydarzeniach, ale wskazuje duchowe znaczenie tych wydarzeń. Jeżeli odwrócisz na liście do Efezjan drugi rozdział, zauważył, że Paweł naucza, że zmartwychwstanie Jezusa było naszym zmartwychwstaniem. On nie zmartwychwstał tylko jako Jezus, ale kiedy on zmartwychwstał i my zmartwychwstaliśmy. Efezjan, rozdział drugi. Wersety 4 do sześć. Po pierwsze mówi, wszyscy byliśmy martwi w naszych grzechach, duchowo martwi, nie fizycznie. Ale Bóg bogaty w miłosierdzie, ponieważ, ponieważ nas umiłował, kiedy byliśmy jeszcze martwi w naszych grzechach. Ożywił nas z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, tak zbudził nas. I posadził nas w kręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem. Trzy rzeczy zauważ. Bóg zrobił na, dla nas wraz z Chrystusem. Po pierwsze, ożywił nas. Po drugie, wzbudził nas z martwych i nigdy, bracia, nie zatrzymujcie się tu lub siostry. I po drugie, On posadził na tronie Go. To jest sekret utożsamienia się, ponieważ jest to klucz wejścia w błogosławieństwo, które są nadane poprzez śmierć Jezusa. Po pierwsze, Jezus Siadł na naszym miejscu, umarł za nasze grzechy, naszą śmierć poniósł na sobie i my to akceptujemy i mówimy: Ja umarłem, kiedy Jezus umarł. Mamy prawo być utożsamieni ze wszystkim, co idzie po tym. Po pierwsze. Jesteśmy z Nim przez chrzest, pogrzebani. Potem jesteśmy ożywieni wraz z Nim. Potem wzbudzeni z Nim. Nigdy się tam nie zatrzymujcie. Jesteśmy ukoronowani, Siedzimy na tronie z Nim. Gdzie teraz right należymy? Do tego tronu. Nie That's dlatego, right. że zasługujemy Not na to, ale dlatego, że Jezus zrobił to, there, to dla nas. Teraz okay? musimy kontynuować, ponieważ wiele należy on, jeszcze powiedzieć. Chcę trochę skupić się teraz na, na ważności zbawstania. Jest to absolutnie kluczowa doktryna. Jeżeli nie wierzymy, że Jezus Jezus nie możemy być zbawieni i to jest warunek, który mnóstwo chrześcijan, włącznie z biskupami, nie wierzą w fizyczne zmartwychwstanie Jezusa i nie mogą mieć zbawienia. Bez zmartwychwstania nie ma zbawienia. W porządku, po pierwsze zmartwychwstanie było Boże... Wyznacznikiem Jezusa. Rzymian, czwarty rozdział, musimy to odwrócić. Jezus został skazany na śmierć, ponieważ powiedział, że jest synem Bożym, i dwa ludzkie sądy potępiły go: Żydzi, religijny sąd i świecki rząd, Rzymianie. Ale co mówi Paweł? Rzymian 1, 3-4. O synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha Święcenia został ustanowiony synem Bożym w nocy przez zmartwychwstanie. I jest Panem naszym. co wywyższyło Jezusa jako syna Bożego? Z martwych stanie. dokładnie. Dwa right. sądy potępiły go. Religijny sąd zapieczętował grób. Świecki, świecka władza wyznaczyła straż przed grobem. Ale trzeciego dnia Pan two, odwrócił obie te decyzje. Złamał pieczęć. Wystraszył strażników i otworzył grób. To był Boży Wyznacznik. To jest mój syn. Każde słowo, które on powiedział, jest prawdą. Amen. Po drugie, jest to podstawa dla naszego usprawiedliwienia. Rzymian 4. Pod koniec rozdziału. Wersy 23. Nie napisano tego ze względu na Abrahama tylko, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane. Sprawiedliwość będzie poczytana nam, którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego zmartwychwstania. W co mamy wierzyć, że Pan wzbudził Jezusa z I pisze, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z. Zmartwychw dla usprawiedliwienia naszego. Innymi słowy, nie tylko zmartwychwstanie wywyższyło Jezusa, wywyższy nas. Nasza sprawiedliwość jest ustalona przez zmartwychwstanie. Bez zmartwychwstania Paweł mówi, wciąż jesteśmy w naszych grzechach, nasza wiara nie ma sensu i nie mamy nadziei. W liście do Rzymian 10 od 9 do 10 Jest napisane, ja to mogę cytować, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Nie możesz być zbawiony bez wiary w zmartwychwstanie, ale jeżeli sercem wierzysz ku usprawiedliwieniu, ustami wyznajesz ku zbawieniu. The resurrection is I the trzeci guarantee fakt, of Christ's power Zmartwychwstanie jest gwarancją 7, mocy Chrystusa, że On może zbawiać. List do Hebrajczyków 7:25. Hebrajczyków 7:25. Tak też On jest w stanie zupełnie zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, ponieważ żyje na wieki, wstawiając się za nimi. Jezus ma całą moc, aby każdego zbawić, kto przychodzi, ponieważ żyje na wieki. On nigdy więcej nie doświadczy śmierci. Przychodzimy do żyjącego Zbawiciela, który zatriumfował nad śmiercią, grobem, piekłem i szatanem. W porządku. Także jest to wypełnienie naszego odkupienia. Bardzo ważna rzecz. Filipian 3, werset 10, 11, 12. Filipian 3, 10, 11, 12. Paweł opisuje jego motywację, aby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Jaki był Jego ostateczny cel? Nie tylko umrzeć i iść do nieba, ale dostąpić zmartwychwstania. Nasze zbawienie nie jest pełne aż do zmartwychwstania. Dalej pisze, Nie bym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Co to jest? Powstanie martwych. Widzicie, mamy bardzo niekompletny obraz zbawienia, jeżeli myślimy, że nasze zbawienie jest skompletowane w tym życiu. To nie jest pełne, aż będziemy mieć stałe ciało. To jest dopełnienie, ponieważ Jezus odkupił całą osobę, ducha duszy i ciało. I konkluzją, wnioskiem, końcem odkupienia ciała jest zmartwychwzbudzone ciało. I dalej zmartwychwstanie będzie y, y, wypełnieniem naszego zjednoczenia się z Bogiem. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:17. Od wersetu 15. To mówimy wam według słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przejścia Pana w żaden sposób, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, którzy zasnęli w śmierci. Ale Pan sam wstąpi z nieba z krzykiem i głosem Archanioła i trąbą Bożą. Umarli w Chrystusie, powstaną pierwsi, Potem my, którzy żyjemy, pozostaliśmy przy życiu. Porwani zostaniemy na obłoki na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. I także ze sobą nawzajem. Jest to wypełnienie naszej jedności z Chrystusem i naszymi współbraćmi. To nie ma miejsca aż do zmartwychwstania. I teraz muszę zamknąć to studium, wskazując po prostu, że Biblia mówi, że zmartwychwstanie ma miejsce w trzech sukcesywnych fazach. Po pierwsze, pierwszy z do Koryntian, 15 rozdział, spójrzmy, już nauczyliśmy się znajdowania tego rozdziału. Pierwszy z do Koryntian, 15 rozdział, werset 22 do 24. A, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy staną ożywieni, zmartwieni, zbudzeni. Każdy w swoim porządku, to jest porządek. Jako pierwszy Chrystus. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę Królewską Ojcu. Więc są trzy, to tak jak maszerują trzy kompanie armii. Trzy jakby rangi. Po pierwsze Chrystus jako pierwociny. I to jest wzięte z rytuału starotestamentowego, Testamentowego, gdy każdego roku nadeszły żniwa, pierwsza rzecz, jaką należało zrobić, to wyrwać jeden jakby snopek mały i to robił kapłan i machał tym przed Panem. I potem byli wolni, aby cieszyć się żniwami. Więc Jezus jest tym pierwszym snopkiem w żniwach zamachano nim przed Panem i od tej chwili jest już gwarancja żniwa ze względu na tego na to zmartwychwstanie jako pierwszy owoc i bardzo podobne jest to że wraz z Chrystusem Stara Testamentowi, święci zostaną wzbudzeni w tym czasie Ponieważ to nieprawda, że wiele głów pojawia się w tym jednym snopie. Mateusz, rozjał 27, werset 51 do 53. Tego nie ma na tablicy, myślę. Zorientujecie się, że po jego zmartwychwstaniu wielu starotestamentowych świętych pojawiło się wielu ludziom. Jakkolwiek to są pierwotiny. Po drugie, ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia. I ja chcę to And bardzo podkreślić, podkreślić, że to ci, którzy są Chrystusowi, tu nie chodzi o denominację. On przychodzi po tych, którzy do Niego należą, przychodzi jak złodziej, ale jest jedna różnica. Złodziej zabiera to, co nie jest Jego, a on weźmie tylko tych, którzy są Jego. Musimy być bardzo pewni, że każdy z nas indywidualnie jest włączony w tą liczbę. I dalej... Będzie okres milenium. Nie mogę wejść w to dalej. Jeszcze raz mówiliśmy o tym i pod koniec milenium ostatni z martwych stanie. Wszyscy pozostali umarli. Objawienie, 20 rozdział. Jeżeli mamy czas to czytać. Objawienie, dwudziesty rozdział. Werset 12 i 13. Widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. I to słowo tłumaczone jako księgi, to są zwoje. To jest bardzo ciekawe, ponieważ w naszej współczesnej kulturze jest to bardzo podobne do taśmy magnetycznej, te księgi. I moja osobista teoria, Bóg ma taśmę wideo z każdego życia. I na sądzie każdy będzie widział swoje życie na wideo. To jest, rozumiecie, analogia. Nie będzie kłótni, czy kłamaliście, czy kradliście, czy co założyliście. To będzie zapisane. To będzie kłopoczące. I każdy będzie sądzony według tego, co jest na taśmach. Czy rozumiecie? Czytajmy to. Inna księga została otwarta. Księga Żywota. I osądzeni zostali umarli na podstawie uczynków swoich. To, co było napisane o nich w księgach. I wydało może umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło. Wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. Po każdym zmartwychwstaniu stanie będzie sąd, więc ostatnie zmartwychwstanie stanie kończy się ostatecznym sądem. I to prowadzi nas naturalnie do tego tematu następnego wykładu, który będzie potem sąd ostateczny, wieczny. Jest to koniec wykładu Brata Derka Prinsa pod tytułem Powstanie z martwych. Wykłady Brata Derka objęte są prawami autorskimi. Nie wolno ich kopiować na kasetach audio czy video. Dla, dla osiągnięcia zysków finansowych.